Thank you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 Dla nas tak, ale dla nich raczej nie. Ej, Naruto Sasuke, chodźcie, idziemy. Dobra, nie ciągnij mnie, Sakura. Sasuke z klanu Uchiha. Jest odważny. Wezwiesz go? Hm. <laughs> Na co jeszcze czekasz? Musimy się zarejestrować. Idźcie, nie czekajcie na mnie. Zaraz was dogonię. Muszę tylko coś sprawdzić. O co mu chodzi? Nie mam pojęcia. Ej ty, pewny siebie? Zaczekaj. A? O co chodzi? Chcę z tobą natychmiast walczyć, tu i teraz. Wyzwanie czunina: Rockli Lee kontra Sasuke. Chcesz walczyć ze mną tu i teraz, tak? Tak. Nazywam się Rockli. Lee. Powiedziałeś, że wypada, by wyzywający najpierw się przedstawił, prawda? Sasuke Ucika? Hmm, więc mnie znasz. Wyzywam cię! Wszyscy gadają, że klan Ucika jest taki nadzwyczajny. Chcę zobaczyć, czy to prawda. Będziesz dla mnie dobrym sparing-partnerem. A poza tym... Och, Sakuro! Kocham cię! Cudną fryzurę i straszne brwi Jesteś dziwolągiem! Nie mogę na ciebie patrzeć! Jesteś aniołem zesłanym z nieba! Aaaa! Aaaa! Aaaa! Doskonały unik! Zobaczmy co powiesz na to! Aaaa! Aaaa! Nie miej tak negatywnego podejścia. On chce walczyć z Sasuke. Zawsze tylko Sasuke. Słyszałeś o klanie Uchiha i wyzywasz mnie? Wyglądasz nienormalnie, ale z tobą jest jeszcze gorzej, o ile to możliwe. Chcesz coś wiedzieć o moim klanie? Dowiedz się. Dam ci lekcję. Zaczynaj. Świetnie. Pojedynek z najlepszym z nowicjuszy. Sprawię, że zdradzi swoją technikę. Udowodnię, że jestem dobry, guy Sensei. Stójcie! A? Najpierw moja kolej. Ten dziwoląg jest mój. Proszę. Naruto! Za dwie minuty będzie płakał i błagał o litość. Nie, dziękuję. W tej chwili chcę walczyć z tym... z klanu ucika. Tak? To musisz się dowiedzieć, że Sasuke nie może się ze mną równać. Kumalski! Ho, ho, walczy lepiej niż wygląda Pogódź się z tym Nie masz ze mną szans Po prostu zbyt mało umiesz Widzisz Sasuke? Ze wszystkich geninów liścia ja jestem najlepszy Walcz ze mną, a przekonasz się o tym Zatrzymał moje kopnięcie. W tym ramieniu ma silną czakrę. Hm, to będzie zabawne. Zaczynajmy. Nie ma czasu, Sasuke. Musimy zarejestrować się przed trzecią. Zostało niecałe pół godziny. To nic będzie po wszystkim. Za pięć sekund. Nadchodzi. Wybacz mi, Guy sensei Wiem, że to zakazane, ale chyba będę musiał złamać reguły i użyć tego jutsu. Kuragan liścia! Ja! Jestem za wolny. Muszę go zablokować. Co? O, Sasuke! Co się stało? Trzymał podniesioną gardę, ale Lisie przez nią przebił. Jakiej techniki użył? Co to było? Ninjutsu czy Genjutsu? Spodziewałem się tego. Jeszcze mu mało. Hmm. Dobrze, jest okej. Okay. Mam go tam, gdzie powinienem. To moja szansa. Czekałem, żeby to wypróbować. Możliwe? Czy to... Sharingan? Kiedy on się nauczył? W jego oczach, obojgu oczu. Więc to jest Sharingan. Ach, nigdy nie wiadomo, co zrobi Sasuke, jest niesamowity. Jeśli on to opanował, to będzie mógł odczytać Jutsu przeciwnika i go pokonać. Genjutsu czy ninjutsu, nieważne czego używa. I tak to zobaczę. Sasuke z każdym dniem staje się silniejszy. Można się tego spodziewać po jednym z ucichach. Sasuke nigdy by nie przegrał z takim przeciwnikiem. Nigdy! Co? Ominął moją gardę, ale jak? Co to za jutsu? Widzisz, moja technika to ani ninjutsu, ani genjutsu. Sasuke! Zaczynasz rozumieć? Używam taijutsu, więc żadnych sztuczek. Sasuke. To normalna sztuka walki, nic więcej. Czemu ty? Znam twoją technikę. Odpuść sobie, nie zadziała, nie na mnie. Wiem, że potrafisz przejrzeć jutsu rywala. Twoje Sharingan daje ci możliwość odczytywania jego czakry. Wiem, że potrafisz przewidzieć, co zrobi twój przeciwnik, zanim on sam zdąży o tym pomyśleć. Problem w tym, że Taijutsu to coś całkiem innego. Dobra, więc o co tu chodzi? Nie próbuję maskować moich ruchów. To niepotrzebne. Nawet gdy je odczytasz, to i tak nic ci to nie da. Jesteś za wolny! <śmiech> Twoje oczy są w stanie wyśledzić moje ruchy, ale twoje ciało i tak za nimi nie nadąży. Coś ci powiem. Myślę, że to jest tak. Są dwa rodzaje ninja. Ci, którzy urodzili się z talentem i nie musieli ciężko pracować. Oraz tacy jak ja, którzy muszą trenować przez całe swoje życie. Musisz zrozumieć, że twój styl walki przegrywa w starciu z taijutsu. Nie masz szans! Muszę go powstrzymać! Ja! E? Cień tańczącego liścia. Dobre oko, a teraz postawię kropkę nad I. Ciężka praca jest więcej warta niż talent. E? Co on chce zrobić? Dzień tańczącego liścia. Dobre oko, a teraz postawię kropkę nad i. Ciężka praca jest więcej warta niż talent. Co on chce zrobić? <śmierdzi> Niedobrze. Dość tych popisów i. <śmierdzi> Co teraz? Sasuke! Zmasakrował Sasuke! Coś się stało, kiedy byłem nieprzytomny. Ale co? Sasuke, nic ci nie jest? Jest poobijany. Bardzo źle upadł. Ty... cały czas nas obserwowałeś? Oczywiście. Ta ostatnia technika jest zabroniona. Wiesz o tym. On gada do gada, a gad mu odpowiada. Proszę o wybaczenie. Nie chciałem... Coś takiego. Teraz go przeprasza. Zaraz. Może to jego sensei? Ja! Zamierzałem użyć zakazanego jutsu, Ja tylko, tylko walczyłem i. No chyba rozumiesz? Chciałem odzyskać Miałem rację. To naprawdę jego sensei. O? Hmm? Hej, słuchajcie. O co chodzi? To zwierzę, do którego on gada, to żółw. Tak? Jasne, nie zadawaj głupich pytań. No dobrze, czy to znaczy, że nawet żółw może zostać sensei? Nie mam pojęcia, skąd mam to wiedzieć. Przyniosłeś nam wstyd. Mm -hmm. Myślisz, że wykręcisz się takimi głupimi wymówkami? Shinobi nigdy nie ujawnia swojej techniki. Chyba, że jest to absolutnie konieczne. To podstawowa zasada! Wybacz mi, panie. Ja przegrałem z takim świrem? Czy jesteś gotów, żeby ponieść karę? Ja... tak, panie. A więc dobrze, proszę. Wyjdź, Gai-sensei! Eee, jak leci? Dobrze się bawicie? Siemka! <śmiech> On ma największe brwi, jakie w życiu widziałem. One chyba żyją. Cześć, Lee. <śmiech> to nienormalne. Więc to jego naśladuje Lee. Ta sama fryzura z miski i te obrzydliwe, krzaczaste brwi. Jak śmiesz obrażać mojego Sensei, to najwspanialszy człowiek na świecie! Nie mogłem zauważyć jego wspaniałości, bo gapiłem się, kiedy wypełzał spod tego żółwia, wiesz? On nie wypełzał! Uspokój się, Li. Tak jest. A teraz kala! Przepraszam, li, ale to dla twojego dobra. Sensei? O... Och, sen Och, Sensei! Tak mi... ...przykro! Już dobrze, wystarczy. Nie musisz nic mówić. Sensei! Jak mogłem przegrać z kimś takim? Jest przesny. Przesny. Przepraszam, Sensei. Ha? Właściwie to nawet miłe, że są dla siebie tacy czuli. Co? Ty chyba żartujesz. Oni są porobani. Jesteś w trudnym wieku. Jeszcze nie jesteś mężczyzną, a już przestajesz być chłopcem. Jesteś zbyt dobry, Gai Sensei. A teraz ruszaj! Masz zrobić sto okrążeń wokół pola treningowego! Pokaż, na co cię stać! Tak jest! Pokażę! Biegnij w stronę zachodzącego słońca! Biegnij i cierp! Tylko się nie potargaj! Ruszamy! Tak jest! Ej, zaczekajcie! Jeszcze nie skończyliśmy! Nie możecie tak sobie odejść! A co z egzaminem na czunina? Nie ma czasu na wygłupy! Ech. A tak, byłbym zapomniał. Li, nie dość, że nie stosowałeś się do moich zaleceń, to jeszcze zakłóciłeś przebieg egzaminu na czunina. To wymaga większej kary, nie sądzisz? Tak jest! Powiedzmy 500 okrążeń! Co ty na to? Dziękuję, Sensei! To jest chore. Pewnie tak, ale to nieważne. Lepiej powiedz, o co chodzi z tym żółwiem. Hmm, to chyba drużyna Kakashiny. Pogadam z nimi. O nie! Gapi się na nas! Powiedzcie, co słychać u Kakasiego? Znasz go? Czy ja go znam? <śmiech> Ludzie mówią, że jesteśmy największymi rywalami. To niemożliwe! Jak możecie? Jeśli Guy Sensei coś mówi, to znaczy. Daj zna... spokój! Czyny ninja mówią dużo głośniej, niż słowa. 50 zwycięstw i 49 porażek. O jedno zwycięstwo więcej, niż on. A? Co? To jakieś żarty. Jak mógł pokonać Kakashiego? Jestem silniejszy niż Kakashi. I szybszy. Jego szybkość jest niesamowita. Na pewno jest szybszy od Kakasiego. Czy on jest człowiekiem? Widzicie? Gai-sensei jest najlepszy! Ach. Przepraszam za zamieszanie, które tu połowli. Spójrzcie mi w oczy i przyjmijcie szczere przeprosiny, zwracając przy okazji uwagę na moje męskie rysy twarzy. Uważa, że jest lepszy niż Kakashi. Czy to możliwe? Ach. On chyba nie zmyśla. I idź do klasy z tymi wspaniałymi młodymi ninja. Ruszaj. A! Jego ręce Musisz dać z siebie wszystko, Li. Bywaj! Tak jest! Hej, Sasuke Właściwie to nie byłem z tobą do końca szczery Powiedziałem, że chcę się sprawdzić i to było prawdą. Tyle, że nie tylko z tobą chciałem się zmierzyć. Skłamałem, kiedy walczyliśmy. Powiedziałem, że jestem tu najlepszym geninem, ale jest jeszcze jeden. W mojej własnej drużynie. Jestem tu, żeby go pokonać. To miał być sparing. Ale stałeś się celem. Zniszczę cię! Ostrzegam. Miej się na baczności. Och, Sasuke. Hmm, ciekawostka. Ucicha chyba jednak nie są aż tak potężni, jak się o nich mówi. Naruto! <słuch> Zamknij się. Następnym razem sprowadzę go do parteru. Dobra. A dziś kto oberwał? Przestań jak możesz! Nie dokuczaj mu Naruto! <śmiech> Widziałeś jego ręce, co? Wtedy, kiedy zdjął taśmę. Mogę się założyć, że ten krzaczasty trenuje jak szalony. On się nie oszczędza. Ćwiczy więcej od ciebie. Tak sobie tylko mówię. Sosuke. Dobra. Hm? Zaczyna się robić ciekawie. Egzamin na czulina. Nie mogę się już doczekać. Dobra.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 Leszek Stum, Marcin Przybylski, Adam Kluczyński, Magdalena Krulik, Robert Stondera i inni. Wow! Oni wszyscy przybyli na egzamin? Kiba, Shino, Hinata, Shikamaru, Choji? Żal mi ich, skompromitują się walcząc ze mną. Ale kiedy zostanę Chuninem, a potem Hokage, wynagrodzę im to. Będą mogli gotować mi ramen, albo coś. W następnym odcinku Starcie Geninów. Dziewiątka nowicjuszy gotowa do konfrontacji. Nie chcę się chwalić, ale jak tego nie robić, gdy jest się najlepszym? Pumalski?